To tu góry mi trzaskać Przed przerwą już mówiliśmy trochę o tej łasce, ale chciałbym na taki aspekt właśnie zwrócić to, co i ten wiersz był czytany z Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, że ta łaska to nie tylko jest jakaś moc, która nas naucza, ale tu właśnie ten precyzyjny drogowskaz, że to jest sam Pan Jezus. I ta łaska jest zbawienna. Tu jest w tym czasie przeszłym pokazana, kiedy właśnie Pan Jezus był na ziemi, przyszedł tylko po to, aby wykonać dzieło na krzyżu Golgoty. A w następnym wierszu na dalej, od 13 wierszu, dalej jest pokazany ten przyszły charakter tej chwały. I to również bym chciał właśnie z tym wierszem dziesiątym, z tą ozdobą nauki Zbawiciela Naszego. Czyli ta ozdoba też pokazuje jakąś piękność, jakąś wartość i również ten jedenasty wiersz, ta łaska zbawienna dla wszystkich ludzi. Że to Pan Jezus jest tym, tą właśnie osobą, której ta łaska się w pełni obdarzyła i w Nim właśnie możemy widzieć też daleko więcej tą wartość i piękność tej osoby. Jeszcze jedna myśl do tej ozdoby. Słyszeliśmy te wszystkie cechy tego sługi. I teraz, jeżeli one są wprowadzone w czyn, jeżeli ten sługa cechuje się, charakteryzuje tymi punktami, które tutaj były wymienione, to widzimy, będzie ozdobą nauki Zbawiciela naszego Boga. Zbawiciela naszego Boga. Zbawiciel Bóg to nie jest... Rzecz w przypadku, że tutaj akurat jest taki tytuł. Możemy powiedzieć najwyższy tytuł Zbawiciela. Zbawiciel Bóg. Ozdoba nauki. Przez to, że właśnie wszystkie te rzeczy wprowadził w tym Bożym porządku. Wszystkie te rzeczy, tak jak Bogu, sobie, Bogu Bóg sobie upodobał. Wprowadził ten sługa w czyn. Jest ozdobą nauki Boga Zbawiciela. Czy moje życie czy moje postępowanie jest ozdobą nauki Zbawiciela? Czy Twoje życie, czy Twoje postępowanie jest ozdobą nauki Zbawiciela? Co to jest ozdoba? Ozdoba to jest rzecz, która ma coś upiększyć. To jest też rzecz, którą się pokazuje, którą się wystawia na oglądanie dla innych. Podkreśla wartość. Podkreśla wartość. Ale ozdoba to jest właśnie też rzecz, która jest chętnie pokazywana. I teraz możemy sobie przytoczyć pierwszy rozdział Księgi Joba, kiedy przyszedł szatan i Pan mówi, a Joba widziałeś? Widziałeś Joba, tego, którego nie ma drugiego takiego jak Job. Ten sprawiedliwy. Mógł się pochwalić osobą Joba. Czy tak jest z Twoim życiem? Czy tak jest z moim życiem? Czy Pan może powiedzieć o nas, a tego, czy tą widziałeś? Widziałeś mojego sługę? Widziałeś moją służebnicę? On jest moją ozdobą. Chcielibyśmy, żeby o każdym z nas Pan takie słowa mógł wypowiedzieć. Teraz przechodząc dalej. Albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że nawiązać do tego, co było przed chwilą też mówione, że ta łaska tu chodzi właśnie o objawienie się naszego Pana. Tu nie chodzi o łaskę, którą odbieramy dzisiaj, dzień za dniem. To nie jest łaska, którą my odbieramy dzisiaj w procesie naszego życia. To nie jest ta łaska, o której czytamy w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana, bodajże 17 wiersz, z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaska w miejsce łaski, czy łaska za łaską. Tu chodzi o łaskę, która przyniosła zbawienie, czyli to, gdybyśmy się zapytali, co to jest ta łaska, albo kto to jest, to najprostsza odpowiedź brzmi, to jest Pan Jezus. Tu chodzi właśnie o tą łaskę. Dlaczego? Następny wiersz to wyjaśnia. Nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności. Czyli widzimy, że ludzie bezbożni, objawiła się łaska, Wyrzekają się bezbożności Gdyby tutaj chodziło o łaskę Którą my już dzisiaj jako wierzący odbieramy Każdego dnia To to nie działa Bo tu jest napisane o bezbożności Człowiek, który już jest wierzącym Nie może być określony jako bezbożny Dlatego tutaj chodzi o łaskę Tą rzeczywiście przynoszącą zbawienie Łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi To jest piękna rzecz Że ona jest zbawienna dla wszystkich Zakon był dany tylko dla Izraela. Tylko dla tego ziemskiego ludu był dany zakon, a łaska w osobie Pana Jezusa jest dla wszystkich. Czy to nie jest piękne, że i my, którzy nie mieliśmy żadnych praw przed Bogiem, nie mogliśmy sobie uzurpować prawa do niczego, my dzisiaj nazywani jesteśmy dziećmi bożymi? Czy to właśnie nie jest wynik tej łaski? Łaska boża zbawienna dla wszystkich ludzi. Zadaję pytanie. Nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności światowych porządliwości na tym doczesnym świecie, w czymśliwie i sprawiedliwie żyli. I pobożnie żyli. Czy ten wiersz mówi do ludzi zbawionych, czy niezbawionych? Zbawionych. Dzieci Boże. Zbawionych. Też tak myślę. Dlatego tym więcej, w tym wierszu możemy zauważyć siebie, że dlaczego do nas jest napisane bezbożności, światowych porządliwości, i na tym toczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie żyli. Dlatego, że jesteśmy skłonni, kochani, na to, aby właśnie wpaść w bezbożność, światową porządliwość i na tym świecie po prostu niewstrzemięźliwie żyć i niesprawiedliwie i niepobożnie. Zobaczcie, jaki jesteśmy skłonni do tego. I musimy się bardzo mocno, może wiedzieć, trzymać i chronić, żeby właśnie takimi nie być. Apostoł Paweł w tym wierszu dał, pokazuje, jaka jest miłość Boża, że ta łaska jest wielka. Ona obejmuje zakres wszystkich ludzi, o tym żeśmy mówili. Ale nie wszyscy korzystają z tej łaski, też było mówione. I Pan Jezus też powiedział w Ewangelii Mateusza jako dowód, w 20 rozdziale przeczytajmy to, co z słowa Pana Jezusa. Ewangelia Mateusza, 20 rozdział, wiersz 28. Ewangelia Mateusza, 20 rozdział, wiersz 28. Tak jak syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono ale aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. Tu mamy za wielu, nie na wszystkich ludzi. Za wielu. I to są ci, którzy tą łaskę, tą darmo z łaski przyjmą. Czyli można powiedzieć, nie wszyscy z tej łaski korzystają. I druga rzecz, ci, którzy to znaczy, my z tych, którzy jesteśmy, wielu nas jest, skorzystali z tej łaski, to mamy też to życie wprowadzić odpowiednio, aby komu się podobać? Nam samym? Żebyśmy się między sobą wyróżniali? Że kto jest gorszy, kto lepszy? Nie. Aby się podobać Bogu. I jeżeli coś ja robię, to nie robię dlatego, że ten brat tam mi takie kazanie zrobił, które mi się może nie podobać. Ale mam to robić ze słowa, co się podoba Bogu. Jeżeli mamy się zaprzeć tych porządliwości, to my wiemy, że te porządliwości, jak i młodych i starych, są te same. To są to, co w naszym ciele jest, w tym starym człowieku. Ten, my mamy, Bóg nas nie odmienił nagle, żeśmy przyjęli łaskę, że jesteśmy już całkiem innymi ludźmi. To by było fałszywe z nauki apostoła Pawła. Bóg chce, abyśmy my usiłowali się tego nowego człowieka, wewnętrznego człowieka, jak to pisze w liście do Rzymian, odnawiali. Odnawiali przez czytanie słowa, przez modlitwę, żeby on nad nami panował, ten nowy człowiek. On nas nigdy nie pociągnie do porządliwości ludzkich, ani do grzechu w tym sensie. Że jeżeli, ale mamy to grzeszne ciało, wiadomo, że możemy grzeszyć, ale Jaką receptę mamy na to, aby jeśli grzeszymy jako wierząci? Czyż jesteśmy już bez nadziei, bez nadziei, że no, grzeszymy? Pana żeśmy znieważyli? Jeszcze raz może ukrzyżowali moimi słowami? No to dobrze, że my mamy jeszcze inne e, cytaty ze Słowa Bożego. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział e, wiersz dziewiąty. Jeśli zgrzeszymy i to przeczytajmy. Nie chcę to e, po, po swojemu mówić, ale Czytajmy pierwszy list, yy, pierwszy list Jana, yy, pierwszy rozdział, wiersz dziewiąty. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas wszelkiej nieprawości. Tu nie chodzi o stan, yy, że ktoś jest niewierzący. To dotyczy się wierzącego, który nawrócił tą łaskę, przyjął, ale z powodu tego, że ma to ciało, które grzeszy i jesteśmy, jak to już było tu wspomniane, jak mam bratu wybaczyć, a jak mam nam Pan wybaczyć. Pan nam wybacza zawsze. U Pana nie ma liczby, żeby było 400 tam ileś, jak to brat wspomniał, czyli cały, cały czas. Pan jest z tą łaską nieograniczony, ale jedno od nas wymaga. I to jest ten pierwszy Lizjana, pierwszy rozdział, wiersz dziewiąty. My możemy to y, y, z Panem wszystko załatwić. I my możemy z Panem to wszystko omówić, to co nas męczy i dręczy. I tym samym możemy się uświęcać dla Pana, że my w naszym życiu staramy się oczywiście być przykładem w tym świecie, w y, bezbożnym świecie. I to wszystko, co jest z tego świata, ten styl ta harmonia z tego świata nie może nam się podobać, jeżeli jesteśmy własnością Pana. Czy Pan Jezus pójdzie tam, gdzie powiedzmy książę tego świata, diabeł ma swoją władzę? Nie pójdzie tam. Ja tylko mówię tak do młodzieży, powiedzmy na jakieś tam dyskoteki są też takie wspomniane albo na przykład zrobić sobie bożka z internetu i, i, i się tylko tym zajmować. To nie jest nasze życie. Nasze życie jest z Panem. I ten Pan daje nam oczywiście siłę, jeśli my o to Go prosimy. I dlatego było tu powiedziane, pouczająca nas. Tu jest dobrze wytłumaczone. Pouczająca nas. Czyli wskazująca nas. Przecież łaska objawiła się w Jezusie Chrystusie. Pan wszystko powiedział, co oczekuje w Mateusza V rozdziele. To była Jego wielka łaska. On przyszedł do Żydów. My wiemy z Ewangelii Jana pierwszy rozdział, że On przyszedł do własnych, a właśnie Go nie przyjęli. Jeśli rozważamy te Ewangelię, to jest wszystko skierowane do ludzi, którzy pochodzili z Żydów, którzy rozumieli zakon, wiedzieli co to jest, bo zakon był, który wskazywał na grzech i człowiek tego zakonu nie mógł wypełnić, ale Pan Jezus przyszedł, a oni Go nie przyjęli. I my wiemy aż do dziejów apostolskich, do siódmego rozdziału jeszcze pan czekał, zanim Szczepana e, ukamienowali, to pan jeszcze czekał do tego ludu, ale już potem go postawił na stronę i wtedy ta łaska się objawiła i w tą łaskę właśnie apostoł Paweł w swoich listach e, e, e, napisał. Inaczej opisuje tą, oczywiście cytowane tu były, oczywiście e, słowa apostoła Piotra, ale to ma też inne znaczenie, jak, e, jeśli dotyczy nauki Chrystusa, jak e, powiedzmy to, co apostoł Paweł tu wskazuje do naszego praktycznego życia. Aby we wszystkim zdobili naukę Boga naszego Zbawiciela. Widzimy naukę. Czy tylko przestajemy może tak powiedzieć, przy naszym zbawieniu to jeden brat kiedyś bardzo taki przykład dał, naukę pływania. Jeśli wejdziemy tylko po kostki, to jak możemy pływać? My musimy wejść trochę głębiej, aby się zająć, żeby nauczyć się tych ruchów właściwych, koordynowanych. Drugi brat opisał na przykład, wziął przykład jak tańca. Na przykład, prawda? Są ludowe tańce, jest e, muzyka, geo, he, ta geografia, czyli ktoś to tworzy i ci ludzie to naśladują. Zrozumcie mnie nieźle. Jest to ta łaska, że my wsłuchiwamy się e, w tą naukę, uczymy się naśladować to, co jest dobre, to, co jest potrzebne, abyśmy umieli korzystać z tego słowa. Ale jak będziemy stać przy kostkach, jak będziemy tylko e, oglądać, jak się to tańczy, a nie potrafimy tego naśladować, to się nigdy nie nauczymy w tej łasce chodzić i żyć umiłowani. I dlatego e, jest dobrze, abyśmy my e, też, każdy dla siebie był z tym, jak to się mówi, zdopingowany i się stawał, aby też to słowo czytać i e, pytać się Pana, Panie, pokaż mi, co, co mogę jeszcze zrobić dla Ciebie. I tu widzimy, apostoł Paweł się poświęcił najpierw dla swego ludu, ale lud go odrzucił, prawie że go ukamienował, ale poszedł w te narody i musiał aż pójść przed królów i przed cesarza, aby tą łaskę głosić. I z tym przekonaniem, jak on to powiedział w drugim liście Tymoteusza pod koniec, że moją, mój, moja walka jest, wiersz siódmy, czwarty rozdział drugiego listu do Tymoteusza, siódmy wiersz, że tą dobrą walkę wywalczyłem, albo jeszcze raz to na koniec przeczytam od, od y, y, w czwartym rozdziale wiersz siódmy, dobrą walkę stoczyłem, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem. I to jest zawsze, my mamy, ciągłą walkę, aż Pan nas zabierze, albo odejdziemy z tego świata. My nie jesteśmy tylko na dziś. My tą łaskę potrzebujemy też i na jutro. Gdy mówimy o łasce Bożej, to szybko dostrzegamy, że ona jest rzeczywiście cudowna. Już sam fakt, że Bóg daje przez nią dostęp do siebie każdemu człowiekowi, że poniekąd każdego, nawet najgorszego człowieka, chce widzieć również i w kategoriach ofiary, nie sprawcy tylko, ale również i ofiary, to sprawia, że łaska Boża jest cudowna. Ona jest powiązana z Bożym miłosierdziem. I to miłosierdzie Boże, ono jest widoczne. Wszędzie, gdziekolwiek łaska się zwraca. Możemy w historii nawet i powszechnej badać to, gdy widzimy nawet i ludzi, którzy dopuścili się największego zła, potężnych dyktatorów, nawet ostatniego wieku. Nie zabrakło tam działania łaski Bożej. Ci ludzie mieli styczność z Ewangelią, przez którą Bóg ich próbował wydźwignąć i przeważnie te najtragiczniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce również w historii, wiązały się z tym, co Słowo Boże mówi. Dziesiąty rozdział listu do Hebrajczyków. Tam jest to określenie, chciałbym, y, słowo mi uciekło. Znieważenie ducha łaski. 29 wiersz. O ile sroższej kary, sądzicie, godzin będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony znie, i znieważył ducha łaski. Istnieje coś takiego jak znieważenie ducha łaski. Łaska Boża, ona jest cudowna, ale musimy mieć przed oczyma to, że Duch Święty zabiega o to, abyśmy pamiętali, że ona została zabyta za najwyższą cenę. Ona nam została dana darmo, ale przez tego, który ją nabył. I dlatego tutaj również, w dalszych wierszach, gdy mamy pokazany, cel, do którego poprowadzi nas ta łaska, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, natychmiast jest pokazana ta cena, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości. Piotr w pierwszym swoim liście pisze 18 i 19 wiersz pierwszego rozdziału, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, Srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojcu wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa. Droga w krew Chrystusa. Jeszcze jedno miejsce mi się przypomina z pierwszego listu do Koryntian. Jeszcze chciałbym odczytać, który również na ten aspekt kładzie nacisk abyście mieli, abyśmy mieli cały czas to przed oczyma. To jest szósty rozdział, dwudziesty wiersz, ostatni. Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. A więc łaska Boża jest kupiona za najwyższą cenę. Żaden człowiek nie miałby bez tej potężnej ofiary i tego dzieła Chrystusa na Golgocie nie miałby dostęp do, dostępu do łaski Bożej. I świat nie wyglądałby tak, jak wygląda. Bóg nie zachowywałby przed swoim gniewem tak długo, gdyby ta sprawa była zamknięta wcześniej. Musimy też mieć świadomość, że Łaska, którą Bóg dał w takiej obfitości, ona też jest poniekąd przez nadużycie odpowiedzialna za to, że ku Bogu zwracają się najróżniejsze bluźnierstwa. Dlatego, że On utrzymuje jeszcze w swojej łasce długo, On jeszcze cały czas czeka. I zasadniczo, można powiedzieć, przez zwlekanie z tym sądem, odmienia oblicze przedmiotu tego sądu, tego świata, który nas otacza. To powoduje czasami, że my jako wierzący ludzie gubimy się, obserwując ten świat i sądząc, że on jest lepszym niż jest. To nie jest prawda. On jest naprawdę doszczętnie moralnie zrujnowany. Ale promienie łaski Bożej go przenikają. I dlatego wiele rzeczy w tym świecie wygląda lepiej niż by wyglądało. Chciałbym jeszcze wskazać na to, że lekceważenie ducha łaski czy znieważenie ducha łaski, odrzucanie tego ducha zawsze wiąże się z beznadziejnym, katastrofalnym sądem. Mamy wiele pouczeń w Słowie Bożym, które na to wskazują. Jedno może z takich już starotestamentowych pouczeń znajduje się w historii proroka Elizeusza, który udając się do Betelu, Betel to jest dom Boży, spotyka się z małymi chłopcami, Chciałbym, zanim może rozwinę tę historię krótko, to chciałbym tylko przypomnieć, że Elizeusz to był w odróżnieniu do swojego poprzednika Eliasza, prorok łaski. Wiele czynów Elizeusza było bardzo głęboko nacechowanych Bożą łaską, którą Bóg w miłosierdziu swoim wychodzi naprzeciwko ludu izraelskiego, ale nie tylko, nawet poza jego granicę. I naraz chłopcy, to znaczy dzieci, które winny mieć najwyższe poważanie, powinny odczuwać ten respekt, one drwią z niego. I kończy się to tragedią, gdy te niedźwiedzie wychodzą z lasu i rozszarpują 42 z nich. Pan Jezus odnosi się jeszcze do łaski w czwartym rozdziale Ewangelii Łukasza, będąc w Nazarecie i przedstawia właśnie tam w tym otoczeniu przedstawia działanie tego ducha łaski w czasie jeszcze starotestamentowym. Przedstawia tam Właśnie na Amana, Syryjczyka, przedstawia tutaj jeszcze i to, co się stało w Sarepcie Sydońskiej, jeszcze za Eliasza, i widzimy, gdy Pan Jezus to dobitnie unaocznia, że ten duch łaszki był zlekceważony. I z tego powodu, tak można powiedzieć, zły stan nastąpił w Izraelu, to wtedy wszyscy zawrzeli głowę i wyprowadzili go na skraj góry, aby na szczyt góry, na której miasto było zbudowane, aby go w dół strącić. To są pewnego rodzaju zapowiedzi tego, że ta łaska również w Chrystusie zostanie z jednej strony odrzucona i sprowadzi sąd. A tylko ci, którzy się jej uchwycą, zostaną od niego zachowani. Historia narodu izraelskiego jest wielkim, głośnym krzykiem, manifestem do wszystkich ludzi, aby nie odrzucali ducha łaski. Potężny manifest. Gdybyśmy wejrzeli to, co Józef Flawiusz opisał jako historię żydowską, wojny żydowskiej. To, co się działo w Jerozolimie tych kilkadziesiąt lat po ukrzyżowaniu Pana Jezusa. To są rzeczy, których nikt, których nie wolno przeoczyć. Nie wolno. Nie wolno przeoczyć tego wszystkiego. Kiedyś byliśmy w górach sowich, w sztolniach wykutych rękami żydowskich więźniów i gdy zaśpiewaliśmy dwie zdaje się pieśni o tej Bożej łasce w Chrystusie to zanim jeszcze to się chyba stało gdy oprowadzający nas przewodnik doprowadził nas do takiego ostatniego miejsca gdzie była troszeczkę tak zainscenizowane trochę to y, w takiej głębokiej atmosferze smutku, co ci więźniowie tam robili. Takie były świeczki i kilka świeczek zapalonych i słuchanie tych młotków w te skały beznadziejne. Gdy to się zakończyło, wtedy przewodnik zapytał, y, czy mają Państwo pytania jakieś? I wtedy zadaliśmy to pytanie mu, czy Pan wie, dlaczego przyszło to na ten lud on mówi nie, nie wiem krew jego na nas i na dzieci nasze nie wolno zlekceważyć nikomu ducha łaski ale jest jeszcze inny aspekt, krótko chciałbym na niego wskazać i on jest bardziej charakterystyczny dla chrześcijaństwa nie tak bardzo zlekceważenie chrześcijanie przyjmują ducha łaski ale go nadużywają. I nadużycie łaski jest również ochydnym grzechem. Jest ono szczególnie charakterystyczne dla okresu laodycejskiego, że właśnie tu bogactwo, jakie i gromadzi ta łaska na Ludzie Bożym, jest przywłaszczane sobie i już nie pamięta o tym, kto jest jego powodem. Nie ma już tam wdzięczności. Nawet ten dobroczyńca, z którego ręki wszystko wychodzi, musi stać na zewnątrz. To wszystko widzimy w objawieniu Jana, w trzecim rozdziale, w liście do Laodycei i myślę, że to jest dla nas też ważne, abyśmy mieli przed naszymi oczyma, abyśmy widzieli, że tutaj w liście do Tytusa mamy przedstawioną łaskę tak, jak Bóg ją chciał dać i jak chciał, aby ona była przyjmowana. I istotne jest może jeszcze to, abyśmy nie dzielili tej łaski na taką i na taką. Łaska Boża się objawiła w Chrystusie i przez Jego dzieło, ale każda, jedna drobina łaski Bożej, jaka jest, jest tylko jedna. To jest jedna łaska dana właśnie przez zbawcze dzieło Pana Jezusa Chrystusa. I ona rzeczywiście ma swoje dwojakie działanie. Z jednej strony wydźwiga nas z bezbożności, w jakiej żyliśmy i przyprowadza do nawrócenia. Ale również jako nawróceni ludzie dzień w dzień potrzebujemy tej łaski. I w moim odczuciu Słowo Boże nie dzieli łaski. Ono pokazuje jej różnorodne działanie i pokazuje nam również działanie w naszym codziennym życiu, ale to jest ta sama jedna łaska. Jeżeli jest powiedziane, nauczając nas, abyśmy się wyrzekli bezbożności, moje myśli wędrują po prostu do miejsc Słowa Bożego, które mówią o zewleczeniu ze siebie starego człowieka. To jest bezbożnik. To jest bezbożnik. Ostatecznie będziemy uwolnieni od wszelkich śladów tego bezbożnego Amaleka, gdy Pan nas zabierze do siebie. Ale Pan nie ma nad nim żadnego zmiłowania. Powiedział, wbito to w głowę Jozłego, że całkowicie wygubię pamięć o Amaleku. Prawdziwa miłość i łaska przyszła na ten świat w Jezusie Chrystusie. Kiedy wyobrazimy sobie tą kosztowną i cudowną rzecz, która się stała na tej ziemi, że Pan Jezus przychodzi na ten świat i objawia tą prawdziwą łaskę, która Wkrótce będzie w pełni gotowa, aby z niej czerpać i korzystać. To jest dzieło na Golgocie. Kiedy się dokonało, to wtedy objawiła się pełnia, że możemy z niej czerpać. Dzisiaj możemy też zwrócić wzrok. Króciutko przeskoczę specjalnie na wiersz 13. I tam jest powiedziane znowu, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga. Z jednej strony byśmy mogli powiedzieć, że wierzący, którzy kochają, miłują swojego Pana, lgną do Niego całym sercem, zbliżają się do Niego całym swoim sercem. Mają tylko jedno przed oczami. Aby nastał taki dzień, nastała taka chwila, żeby oglądać Pana Jezusa. My teraz, objawiamy Go, teraz możemy Go oglądać w tym pierwszym objawieniu. Mamy dokończone Słowo Boże, mamy skarbnicę, z której możemy czerpać i możemy brać. To jest Pan Jezus. Z tej łaski możemy mieć prawdziwy zysk. Jeżeli ten zysk W pełni weźmiemy do swojego serca I ten zysk zamieszka w nas Ten Boży dar Który przez wiarę został wzięty też Będzie wykonywał swój plon A tutaj Paweł Mówi do, tyłu, do Tytusa jeszcze taką rzecz Nauczając nas Abyśmy się wyrzekli bezbożnych Porządliwości światowych Porządliwości. Przychodzi mi teraz na myśl dwóch mężów Bożych. Jeden był bardzo dobrze stojący przy Bogu, drugi natomiast stał przy Bogu bardzo słabiutko. Jest nim pierwszy, jest Abraham, a drugim jest Lot. Kiedy przed czas to właśnie na tych dwóch mężach objawiło się, że można być wierzącym i można jednak skierować swój wzrok w kierunku świata. I rzeczywiście Lot takim był. On skierował swój wzrok w kierunku tego świata. Ten świat stanowił dla niego jakąś wartość. On znajdował w nim swój dział. Natomiast Abraham wiedział, że największym skarbem jest Pan i pragnął za Nim pójść. Lot w swoim życiu znalazł wiele biedy. Poszedł do miejsca, które w jego oczach i mniemaniu było piękne i kosztowne i tam spotkało go coś, co sprowadziło na koniec jego życia, tak jak to jest w niemieckiej Biblii napisane, suchoty do jego wnętrza, pustkę. On miał nicość, on miał, nie miał, y, można powiedzieć, radości, ale ciągle krok po kroku pokazywał stopień, że jednak jego serce było bardzo mocno połączone z tym światem. Podam taki przykład który też stał się w Sodomie, jak mieszkał, kiedy przyszli po niego aniołowie, aby wyprowadzić go z tego miasta, to Lot zapragnął pójść do mniejszego miasta. I chciałbym to przyrównać to, że mniejsze to nie znaczy lepsze. Bo czasami też jest i w naszym życiu, że my z miasta dużego grzechu chcemy się przenieść do obszaru miasta małego grzechu i z tego korzystać. Bóg chciałby nas, żebyśmy nie korzystali z obszaru też małego grzechu, z obszaru mniejszego. Tym Soar było coś, co sprowadziło na tego człowieka wielką biedę, bo wiemy, co się stało później z jego córkami. My wiemy, Czego one się nauczyły w przebywaniu w Sodomie, jakich grzesznych myśli człowiek nabywa, obcując z ludźmi tego świata, z ludźmi bezbożnymi, z ludźmi światowymi. Pan mówi do nas: Wyjdź, ludu mój, spośród tego nieokiełzanego, złego ludu. Wyjdź, wyjdź do mnie. Pan Jezus po to nam się objawił, aby właśnie do Niego przyjść. Kiedy u Niego znajdziemy swój dział, swoją radość, to naprawdę będziemy mogli odczuć błogosławieństwo. Bo Słowo Boże chce nas powie nauczyć tutaj, nauczając nas, abyśmy się wyrzekli. To nie znaczy, że my już to umiemy. To nie znaczy, że my wszyscy już to potrafimy. Nie. My tego nie potrafimy. My się tego uczymy. My, kiedy przechodzimy różne doświadczenia, próby, to Pan nas uczy. Pan chce nas nauczyć i chce nas naprawdę też ostrzec, abyśmy się wyrzekli. Jeśli to zrobimy dla Pana, będziemy szczęśliwi. Jeśli zrobimy to dla Niego, wiedząc, kim On jest. Ale wiecie, zrobimy to tylko wtedy, kiedy Pan Jezus będzie dla nas tą wartością. Zrobimy to tylko wtedy, kiedy rzeczywiście ta łaska objawiona w Jezusie Chrystusie i On sam stanie się dla nas wielkim skarbem. Jeżeli będziemy widzieli na tej ziemi większe skarby, tak jak Lot, będziemy się borykać. Będziemy upadać. Przyniesiemy klęskę dla swojego domu, dla swoich rodzin. A my nie chcemy być jak Lot. My nie chcielibyśmy żyć, jak żył Lot. Chciejmy żyć, jak żył Abraham. Abraham, który przyniósł coś cennego dla Boga. Przyniósł w doświadczeniu coś, co sprawiło i pokazało, kim rzeczywiście On jest. A my oczekujmy teraz przyjścia naszego Pana Jezusa w chwale. I oczekujmy Go z radością. Oczekujmy Go z wielkim zapałem. To znaczy, żeby w naszych sercach nie była taka bierność, ale żeby w naszych sercach było pragnienie przyjść Panie Jezu. Czy rzeczywiście to w nas żyje, to w nas żyje, że Pan Jezus jest tak blisko nas, On może dzisiaj przyjść. I szczęśliwy ten, który oczekuje Jego przyjścia, ten, który będzie miał z Nim ten kosztowny dział. To jest wielka radość oczekiwać naszego Pana i być razem z Nim. Kochani, każdy czas, który był na tej ziemi kończył się sądem był czas za czasów Noego i Bóg po prostu skończył ten czas sądem każdy z nas o tym wie i tak następne czasy później Bóg sobie wybrał Abrahama do którego powiedział wyjdź z ludu tego Idź tam, gdzie ci wskażę. I to był ten mąż, który Bóg zawarł z nim przymierze. Ale właśnie później też Bóg pozwolił temu może być narodowi wejść do Egiptu. I ten czas znowu zakończył się sądem dla tego narodu, który ciemiężył jego lud. I teraz Bóg okazuje łaskę dwa tysiące lat. Ale zanim, może powiedzieć, te dwa tysiące lat minęło, to Bóg zesłał swojego własnego Syna, Jezusa Chrystusa. I to właśnie daje, może powiedzieć, początek łaski. I teraz ten czas też skończy się sądem, i to sądem bardzo strasznym. Z jednej strony zabierze wszystkich wierzących do nieba, zabierze w każdej chwili, może i teraz, Zabierze nas właśnie, tak jest napisane, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga. Myślę, że tutaj Słowo może mówi z jednej strony o naszym zabraniu, ale przede wszystkim o tym, że Pan Jezus zejdzie ze wszystkimi wierzącymi na ziemię i objawi się Bóg, który właśnie będzie sądził ten lud, tych, którzy nie uwierzyli, tych, którzy może powiedzieć, mu się nie poddali. I my razem z Nim, tak jest napisane, w liście do kolosan w trzecim rozdziale. Także, kochani, widzimy, że każdy czas kończy się sądem. I też, też i wspaniały czas tysiącletniego królestwa, który też zakończy się sądem. Co to mówi? Mówi nam to, że teraz, skoro Bóg nam objawił, dał nam tak wspaniały czas. I dał nam tak wspaniałą łaskę, to też i nie powinniśmy po prostu tego sobie może być nadużywać, tak jak już też brat powiedział. W żadnym stopniu nie możemy nadużywać łaski Bożej. Bo jeśli żeśmy uwierzyli, to jest łaska. Jeśli możemy powiedzieć, żeśmy przeżyli z Bogiem rok, to jest łaska. Jeśli możemy powiedzieć, dostali, żeśmy żonę lub męża, to jest łaska. Jeśli żeśmy, może powiedzieć, mamy dzieci i wychowali, to jest łaska. Jeśli ich nie mamy, to też jest łaska. I wszystko, kochani, jest łaska. I dajmy się pouczyć, i dajmy od Boga, może powiedzieć, przyjąć to, co Bóg nam daje, że to wszystko jest Boża łaska. Kiedy są trudności z wychowaniem, wołamy do Boga. Bóg sprawia, że któryś z dzieci naszych się nawraca, to jest łaska. Czy możemy powiedzieć, że to jest nasza zasługa? Nie. Każdy z nas wie i jest tego świadomy Boża łaska. Także Bóg nam chce jeszcze więcej pokazać, że na tej ziemi możemy chodzić i możemy się radować w Bożej łasce. I nie dajmy, może powiedzieć, ograniczyć tej łaski tylko do naszego zbawienia, ale weźmy od Boga, może powiedzieć, pełnią łaski. U Boga nie brakuje łaski, tylko po prostu my nie chcemy jej wziąć. My nie chcemy z niej skorzystać, bo myślimy: Bóg ma tyle dla mnie i nic więcej. Nieprawda. Wiemy, że po prostu, że w miłości Bożej możemy pływać, że możemy, może powiedzieć, całkowicie się utopić w niej i to jest, może wiedzieć tak samo z Bożą łaską w Bożej łasce możemy, może być salutki zatopieni i możemy z tego korzystać, Bóg chce abyśmy z tego korzystali Bóg nie ograniczył tylko może wiedzieć do, do tego, żebyśmy się byli zbawieni, ale przede wszystkim Bóg chce, abyśmy w naszym życiu codziennym mogli korzystać z Bożej łaski i, i tym po prostu i w tej łasce żyć czy jedziemy, może powiedzieć jako ludzie i chcemy kogoś ewangelizować, ktoś się nawraca, Boża łaska. Kiedy, może wiedzieć, idziemy odwiedzić kogoś, a ktoś już długo nie jest w zgromadzeniu albo nie chodzi, ten ktoś, może wiedzieć, daje się pociągnąć, Boża łaska. Ale też musimy wziąć to i zrobić. I to też nas, może wiedzieć, nam da możliwość, Żebyśmy właśnie to umieli wykorzystać Ja chciałbym żebyśmy jednak się zastanowili jeszcze nad tym dwunastym wierszem Bo skoro słyszeliśmy Że Bodajże Marcin mówił, że w tym jedenastym to objawienie się to jest rzecz jednorazowa, zakończona jest to objawienie naszego Pana i później czytamy nauczając nas, czyli ta łaska, która się raz objawiła czyli Pan Jezus naucza nas abyśmy wyrzekli się bezbożności wyrzekli się bezbożności, nie wyrzekali nie powtarzali co jakiś czas tylko raz, to jest jednorazowy, znowu jednorazowa rzecz wyrzekli się bezbożności i światowych porządliwości Czyli tutaj padło pytanie, do kogo ten list jest napisany? Oczywiście jest napisany do Tytusa, później do ludzi wierzących, ale to jest jakby spojrzenie wstecz po pierwsze do tego momentu, kiedy objawił się Pan, również w naszym życiu, kiedy postanowiliśmy zewlec tego człowieka, tak jak słyszeliśmy, to jest też jednorazowe, czyli raz wyrzekliśmy się bezbożności, bo bezbożności... Kto postępuje bezboż... bezbożnie? Bezbożnik! Bezbożnik. Bezbożnik, czyli bez Boga. Osoba, która później już wyraża chęć pójścia za Panem, czy to jest bezbożnik? Nie. Czyli nauczając nas, to objawienie Pana, ta łaska, naucza nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności. Był taki dzień w naszym życiu, mam nadzieję, że wszystkich, którzy tutaj są, że wyrzekliśmy się bezbożności, światowych porządliwości i dopiero teraz następuje ten czas, kiedy możemy odbierać łaska za łaską. I w tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Oczywiście w tym procesie teraz, w tym, gdzie mamy żyć wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie, tam się zdarzają upadki. I my to wiemy. Tam się zdarzają upadki. I to nie jest tak, że my zewekliśmy tego człowieka i już wszystko jest załatwione, bo on cały czas chce wychodzić na sam wierzch. Tam się zdarzają upadki, ale tutaj właśnie na tym początku to chodzi o jednorazową rzecz. Raz wyrzekli się bezbożności, raz wyrzekli się światowych porządliwości i dalej żyli. I też padło ciekawe pytanie tutaj z brata Jana, to jest rzeczywiście, jak się człowiek nad tym zastanowi, czy można dzielić łaskę. Ja myślę, że i tak, i nie. Bo dla nas, którzy jesteśmy już dziećmi bożymi, Skoro ona się objawiła w Panu Jezusie, to ona się obrawiła nam raz, kiedy poznaliśmy Go jako naszego Zbawiciela i my już w tej łasce żyjemy. I jedna łaska jest zastępowana kolejną w myśl Jana 1,17. Ale czy człowiek, który jest bez Boga, który jest przed nawróceniem, czy on może skorzystać z tej drugiej łaski, tak to nazwijmy w cudzysłowie, nie przyjmując tej pierwszej, tak się nie da. Najpierw musi przyjąć tą łaskę, która raz była objawiona, żeby uzyskać dostęp do tej drugiej. Chociaż jak już to zrobi, to rzeczywiście możemy powiedzieć, że jest to jedna łaska. No, to też łaskę ludziom, nawet nie tak? Nie, ale, bo, też, ale to nie jest nie Ale tak, tak. no. to jest inny temat. Bo... Ja no tylko. Króciutko. To co tu brak Józef powiedział. W tym dwunastym wierszu. Widzimy przeszłość naszą, bo tak naprawdę to abyśmy jest kontynuowane w dalszej części wiersza wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. A abyśmy to jest wyrzekając się w tym stanie wyrzeknięcia, który nastąpił właśnie u nas bez, wobec bezbożności i światowych porządliwości. Czyli przeciwieństwem bezbożności jest pobożność w tej chwili. Ale to, co wyrzekliśmy się, czyli życia bez Boga i zauważmy nie cielesnych porządliwości, ale światowych porządliwości, tak jak świat ten żyje po prostu, w jego dążeniach i światowych zapatrywaniach, myśmy się tego wyrzekli, aby teraz na tym doczesnym, czyli czasowym, może jutro zakończącym się, może jeszcze dzisiaj w świecie dla nas, na tym doczesnym, aktualnie świecie wstrzemięźliwie w stosunku do nas samych, rozważnie, przy zdrowym myśleniu żyli, sprawiedliwie wobec otoczenia naszego, sąsiadów, kolegów, współpracowników i pobożnie w stosunku do Boga, czyli z Bogiem żyli. To jest teraźniejszość i dopiero nadzieja nasza to jest oczekiwanie błogosławionej nadziei, to jest przyjście Pana powierzące. Nie chcę już przedłużać. Zrobimy przerwę. To w pół do i teraz y, młodzież z łaski Bożej będzie miała młodzieżowe, a dzieci